Thank you. Chodzi mi, co mówią ci o mnie twoi ludzie Moi na twój temat też mają wyrobione zdanie Słowa, które nie pozwalają ci z łańcucha uciec Jeśli pytasz, to sam odpowiedz na pytanie Czy trzeba mieć vlog, czy trzeba zgrombyć brod Czy trzeba 100% normy jak co ruchać na front Wykorzystać talent i mieć nawet głowie najebane Ale chwilę ze sceny w parę zmieścisz w nagranie Mam być fajny? Po co? Bo ludzie patrzą Zęby zawsze będą bonić za tanią sensacją Znam takich jak ty doskonale Dasz wiarę, ty dla propsu Znasz nawet, że jesteś pedałem To jest kurwa, żenujące cały ten Śmieszny mono przekaz porównywany do tego Z hitów disco polo. jest tu MC Z takich samych, brawo jest, jest to pierwszy Ja to unikety, spycham ci między wersy Zbawę fines, popniję z tym, czym na co dzień żyję Hip-hop, zawsze poznasz mnie na picie Jestem parę ładnych na w tym całym rapowym życiu Wiem, że rap to nie klejenie swoich syp na śmietniku. Nie obiniaj mnie za to, że lepiej wiem, co jest czym Ty pisze ryn, mów mi i Co za wstyd ten rapteatr Chudzi ja, ja co za ja, mikrofonem daruj sobie przemyślenia Skoro jestem raperem, to poznasz ten tekst po bo, ja, bo na pentech piszę niczym nutek, miliony ja, liter ja, Masz w ogóle pojęcie, ile to znaczy tak naprawdę Ja, ja jestem ja, oryginalny, nawet kiedy ja, sam plek Nie trzeba filozofów, proroków i zbawicieli Do tego hip-hopu w każdym kroku Nie wiedziesz, nie pytaj, nie wczuwaj się, nie się I tak nie zrozumiesz, bo jak kiedyś, taki, i teraz Stoisz w czarno-białym